To są informacje Polskiego Radia 24. Poszkodowani przez zonda krypto wciąż zgłaszają się do prokuratury. To już kilkaset osób. Zbiorową mogiłę odnalazł na Wołyniu IPN. Są w niej szczątki Polaków zamordowanych przez UPA. Mija rok od śmierci papieża Franciszka. Nawiązał do tego Leon XIV podczas afrykańskiej pielgrzymki. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rząd nie zapłaci za nagrody Zonda Krypto dla olimpijczyków. Chodzi o pieniądze, jakie PKO obiecał najlepszym polskim sportowcom na zimowych igrzyskach przez giełdę kryptoaktywów. W sumie to ponad milion złotych. Zamrożone tokeny, których nie da się zamienić na gotówkę, to wciąż problem tych polskich olimpijczyków, którzy dostali m.in. nagrody od Zonda Krypto po Igrzyskach Mediolan Cortina. Na razie jeszcze nie dostałem tego bo... Pojawiły się głosy, czy te pieniądze może wypłacić sportowcom rząd? Państwo Polskie zrealizowało swoje obowiązki względem olimpijczyków. I za Oraz... Zonda Krypto państwo nie będzie nie, płacić. Nie, nie może zapłacić. Odpowiada wiceminister sportu Piotr Bory. Za to powinien zapłacić pan Piesiewicz najlepiej z własnej kieszeni, jeżeli podejmuje nieodpowiedzialne i ryzykowne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 Tak wygląda zarządzanie jednej z największych instytucji w polskim sporcie przez pana Piesiewicza, który ponosi pełną odpowiedzialność za obecną sytuację. Mam nadzieję, że środowisko sportowe wyciągnie z tego wnioski, napisał w mediach społecznościowych minister Jakub Rutnicki. Instytut Pamięci Narodowej odnalazł na Wołyniu mogiłę Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Gdzie dokładnie się znajduje? Informuje o tym rzecznik IPN-u Rafał Kościański.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 Ponad tysiąc mieszkających tam Polaków. Do tej pory odnaleziono szczątki. Przeszło 600 osób. Na razie nie można oszacować dokładnej wielkości mogiły. Prace w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej potrwają do końca kwietnia. Trzy unijne kraje domagają się zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. Hiszpania, Słowenia oraz Irlandia mówią o łamaniu praw człowieka i prawa międzynarodowego w strefie gazy i na zachodnim brzegu oraz w Libanie. Unia nie może przemykać oczu na działania Izraela. Tak mówił podczas narady ministerialnej w Luksemburgu szef hiszpańskiej dyplomacji Jose Manuel Albares.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 Papież Leon XIV powiedział, że jego poprzednik Franciszek swoim życiem dał wiele kościołowi. Mija rok od śmierci Jorge Mario Bergoglio podczas lotu z Angolii do Gwinei Równikowej. Leon XIV wspominał papieża Argentyńczyka w rozmowie z dziennikarzami. Pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo i tak wiele dał Kościołowi poprzez swoje życie, świadectwo, słowa i czyny. Wiele razy udowadniał to, żyjąc w prawdziwej solidarności z najbiedniejszymi, najbardziej bezbronnymi, chorymi, dziećmi i osobami starszymi,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 Papież odwiedza Gwineę Równikową. W przemówieniu do władz tego kraju podkreślał, że nie wolno nigdy wzywać imienia Boga, aby usprawiedliwiać wybory i działania niosące śmierć. To ostatni etap podróży papieża po Afryce. Wcześniej Leon XIV odwiedził Algierię, Kamerun i Angolę. To były informacje polskiego Radia 24. W nocy w całym kraju będą przymrozki przeważnie od minus dwóch do minus jednego stopnia, miejscami do minus czterech. Przy gruncie temperatura może spadać do minus sześciu stopni, podaje IMGW. Na północy miejscami utworzą się mgły. Będą ograniczały widzialność do pięciuset metrów.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 A regiony zaczynamy od Lublina i afery dotyczącej Okręgowego Inspektora Pracy, który usłyszał prokuratorskie zarzuty. W skrócie dotyczą one stalkingu, ale szczegóły sprawy, która odbiła się szerokim echem w Lublinie, zna Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry Tomku. Witam Ciebie, dzień dobry, witam Państwa. Tomku, jakie są szczegóły właśnie tej sprawy? Tak jak mówiłeś, rzeczywiście o tej sprawie jest bardzo głośno w Lulinie, no a szef lubelskiego inspektoratu pracy został zatrzymany i usłyszał zarzuty, jak dobrze pamiętam, 13 kwietnia, a sama sprawa dotyczy lat 2022-2026, no ale ja bym tutaj głos oddał samej prokuraturze, o treści samych zarzutów mówi prokurator Marek Zych z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratura rejonowa w Lublinie zatrzymała i zgłosiła zarzuty włodzimiarzowi B, w skrócie o to, że w ustalonej miejscowości województwa lubelskiego uporczywie nękał ustalonych pokrzywdzonych, wysyłając liczne wiadomości tekstowe, wykonując połączenia telefoniczne i wysyłając anonimowe listy zawierające treści znieważające oraz podejmując inne czynności, które wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnione poczucia zagrożenia, poniżenia i udręczenia oraz istotnie naruszyło ich prywatność. No i suma summarum podejrzany ma stawiać się przynajmniej na razie raz w tygodniu w wyznaczonym komisariacie policji. Dostał też zakaż zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość właśnie mniejszą niż 150 metrów. No i koniec końców medialne doniesienia dotarły również do głównego inspektora pracy, Marcina Staneckiego. No i on, a także jego podwładny. Spotkali się, porozmawiali i ten, który dostał zarzuty, poszedł na urlop wypoczynkowy. No i w rozmowie ze mną szef głównego inspektoratu, Marcin Stanecki przyznał, że był, lekko mówiąc, zszokowany, wspomnianymi doniesienia. Do do Dla mnie te doniesienia to było jak uderzenie obuchem w głowę. Dzisiaj odmówiłem rozmowę z panem okręgowym. Wyraziłem zgodę na urlop wypoczynkowy po to też, aby dostać.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 No i zarzuty dotyczące uporczywego nękania no można powiedzieć, że są dość e, poważne. E, no Grozi za to, jak dobrze pamiętam, od trzech miesięcy do ośmiu lat pozbawienia e, wolności. E, no ale jak uważamy, uważa nas Piotr Pietraszko z Lublina, czym innym jest przedstawienie zarzutów, a czym innym udowodnienie ich przed sądem? Jest to przestępstwo, które nosi no, dużą społeczną szkodliwość w sobie, natomiast no, niewątpliwie to nie są łatwe sprawy, są to sprawy często o skomplikowanym charakterze, które muszą istnieć jakieś konkretne dowody na to, żeby udowodnić te zarzucane pewnego rodzaju zachowania przed sądem. No ale pragnę podkreślić jedną kwestię, zarzuty są zarzutami, natomiast obowiązuje zasada domniemania niewinności. No i póki co, jak nie, póki nie zostanie skazany, e, właśnie podejrzany e, no jest niewinny, a na pewno do sprawy będziemy wracać. A o tym wszystkim mówił Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomku, bardzo Ci dziękuję za tę informację. Będą umieli opatrywać rannych, reagować w wypadku klęski żywiołowej czy ataków hybrydowych. Medycyna taktyczna od nowego roku będzie w programie zajęć na wszystkich kierunkach na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Wszystko po to, żeby przyszli lekarze czy pielęgniarki nabrali doświadczenia z sytuacjami, które potencjalnie mogą nam wszystkim zagrozić. Z władzami uczelni spotkała się dziś Aneta Łuczkowska. Aneto, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy wiadomo już, jak te zajęcia będą wyglądać? No można powiedzieć dostosowanie do panujących dzisiaj czasów. Tak, do trudnych czasów, do dziwnych czasów, w których mhm. żyjemy, zajęcia mają być bardzo praktyczne. Ma być to minimum teorii, takie wprowadzenie absolutne do medycyny pola walki, a poza tym ma być bardzo, bardzo dużo praktyki. Takie jest wojskowe powiedzenie, że im więcej potu, tym mniej krwi. I tak właśnie ma to wyglądać przy zajęciach z medycyny taktycznej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Będą mieć te zajęcia zarówno przyszli lekarze, lekarze stomatolodzy, pielęgniarki, ratownicy medyczni, czy nawet dietetycy. To wszystko będzie obowiązkowe. Zajęcia będą prowadzone zarówno w uczelnianym Centrum symulacji Medycznej, to jest bardzo zaawansowane miejsce, gdzie na fantomach można ćwiczyć bardzo realistyczne scenariusze, ale też przyszli medycy mają wyjeżdżać na przykład na pobliski poligon i tam ćwiczyć w szpitalach polowych. Takim finałem tych zajęć mają być wspólne manewry ze służbami, zarówno z wojskowymi, jak i ze służbami ratunkowymi, z policją, ze strażą pożarną czy z pogotowiem. I to jest coś, czego do tej pory przyszłych lekarzy nie uczył nikt, mówi generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Powiedzmy otwarcie, że to uzupełnia olbrzymią lukę w zakresie budowania kompetencji medycznych, którą mieliśmy przez kilkadziesiąt lat, która no, jest trudna do zaakceptowania, biorąc pod uwagę naszą geopolitykę, to jakie miejsce na mapie Europy Świata zajmuje Polska. A zatem dobrze, bardzo dobrze się stało, że tego typu kompetencje staną się przedmiotem obowiązkowym, a nie jedynie z zajęciami fakultatywnymi, na które zgłaszało się wąskie, bardzo wąskie, takie grono osób, które po prostu chciały być przygotowane. Będziemy przy tym czerpać zarówno z doświadczeń medyków ukraińskich, jak i też na przykład Polaków, którzy tam na wschodnim froncie pomagają rannym, ale będziemy też czerpać z tego, co, z tych doświadczeń, które mają inne kraje NATO. Na przykład od Norwegii, to jest ciekawostka, weźmiemy taki system przygotowania psychicznego przyszłych medyków do tego, żeby po prostu w sytuacjach trudnych, stresowych, w tym maksymalnym obciążeniu, gdy dojdzie do jakiejś na przykład katastrofy czy nie daj Boże ataku, żeby po prostu psychika ich to wytrzymała. Tutaj pan generał opowiadał nam, że po wybuchu wojny w Ukrainie jedna czwarta medyków była właśnie z tych powodów psychicznych. Z tego, z tego powodu, że po prostu nie byli w stanie pójść do pracy, oni z tego systemu medycznego już na początku wypadli. Właśnie te norweskie, że tak to ujmijmy, ćwiczenia mają zapobiec podobnej sytuacji wśród polskiej służby zdrowia. Studenci będą oczywiście ćwiczyć na przykład triaż poszkodowanych na polu walki. On jest nieco inny niż na przykład na sorze, czy opatrywanie ran od pocisków, ale jak mówi mi rektor PUM, profesor Leszek Domański, program będzie dużo, dużo szerszy. I to jest cała koncepcja, jak należy zachować się w sytuacji krytycznej. Uniknęliśmy pojęcia medycyna pola walki. Raczej myślimy o takim zagrożeniu również w warunkach, w których... Chociażby tego, co nas spotkało w Szczecin, czyli zaatakowania infrastruktury krytycznej. Cały szpital został w tym momencie wyłączony. To też jest element medycyny taktycznej, czyli umiejętność przejścia z systemu, w którym w warunkach pokojowych realizujemy zajęcia i nasze zadania związane z, z pracą na system, w którym musimy zastosować inne rozwiązania, rozwiązania związane z sytuacją kryzysową. Szczegóły programu zajęć teraz dopracowuje Ministerstwo Nauki. Zajęcia ruszą w październiku w przyszłym semestrze w przyszłym roku akademickim. Natomiast już teraz ci, którzy ukończyli kierunki medyczne mogą zapisywać się na podyplomowe bezpłatne dla medyków kursy, gdzie nauczą się właśnie tego samego. Aneta, faktem jest, że wiele krajów wprowadziło podobne zajęcia na swoich uniwersytetach. Widać, że Europa generalnie chyba gdzieś szykuje się, żeby przygotować młodych ludzi do różnego rodzaju zagrożeń. A powiedz mi, jak, czy sami studenci są zadowoleni z tego, że będą mieli dodatkowe zajęcia, że będzie to jednak część już taka bardziej obowiązkowa? Czy widać też zainteresowanie wśród młodych ludzi właśnie tą dziedziną? Na razie te zajęcia nie ruszyły, więc Trudno y, powiedzieć, jak studenci y, podchodzą do y, tego, czego będą się uczyć. Pytałam natomiast dzisiaj wiceminister zdrowia, jak wygląda zainteresowanie tymi dodatkowymi kursami podyplomowymi. Mm -hmm. I ona mi mówiła, że bardzo dużo y, medyków, którzy już praktykują pielęgniarek, ratowników czy lekarzy, y, chce brać udział w, y, takich, y, w takich szkoleniach. Byłam też kilka miesięcy temu na poligonie w Drawsku na takich wspólnych manewrach, gdzie... Lekarze, którzy przeszli do rezerwy, ćwiczyli realia pola walki, ćwiczyli triaż, ćwiczyli opatrywanie takich bardzo zaawansowanych obrażeń w szpitalach polowych. Było to na pewno ciekawe doświadczenie z mojego dziennikarskiego punktu widzenia, ale widziałam, że też medykom... Ta nowa, nazwijmy to w cudzysłowie, przygoda. Coś, czego mam nadzieję, że nigdy nie będą musieli wykorzystywać, ale za na pewno nowe doświadczenie na pewno im się podobało. No jest takie po powiedzenie dmuchać na zimne, więc trzymajmy się tego, że to jest po prostu dmuchanie na zimne. Aneta Łuczkowska, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.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 Dzień dobry. Paweł, ja sobie nawet sprawdziłem w internecie, jak ten ptak dokładnie wygląda. On ma taki niesamowity, bardzo długi dziób. Powiedz mi, dlaczego kulik jest zagrożony? Dlaczego musimy tak o niego dbać? Zaczęło się od tego, jak kulik wygląda, to posłuchajmy teraz, jak kulik brzmi. <ślesk> Mniej więcej tak, a kulik jest zagrożony między innymi dlatego, że zmienia się nasze otoczenie. To z kolei wynika między innymi z trwającej od wielu lat suszy, powiedział mi Łukasz Mucha, z ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wyjątkowość tego ptaka polega na tym, że wymaga otwartych, podmokłych terenów, których w Polsce niestety coraz jest mniej i nadal ubywają. Tutaj w Dolinie Biebrzy borykamy się teraz z wielką suszą, a susza bardzo negatywnie właśnie wpływa na siedliska kulika wielkiego. Kulikowi też zagrażają drapieżniki. To są obce gatunki jak na przykład norka, jenot czy ostatnio nawet szoppracz. Więc no, tych czynników, które zagrażają temu ptaku jest niestety bardzo dużo. A im wody mniej, tym drapieżniki mają łatwiejszy dostęp do kulika, bo on sobie tworzy gniazda w takich lekkich zagłębieniach na otwartej przestrzeni. No i nie ma wody, to drapieżniki mają po prostu łatwiejszy dostęp. Działania na rzecz ochrony kulika prowadzi też Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które też było jednym z inicjatorów utworzenia tego muralu, który powstał w Goniądzu, powiedziała mi Paulina Olesiuk-Koziółkiewicz.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 No A co na temat muralu myślą mieszkańcy Goniąca i turyści? Bardzo śliczny. Ja tutaj mieszkam, to cały czas obserwowałam, jak ten pan malował tymi pędzelkami od rana do wieczora. Bardzo, bardzo fajny. Podoba się nam wszystkim tutaj, że są tacy ludzie, którzy taką pracę wykonują, potrafią. Przyjechałyśmy z Krakowa, przyjeżdżamy tutaj co roku na obserwację ptaków właśnie, bo tym się interesujemy. Udało wam się Kulika zaobserwować? Nie wiedziałyśmy go jeszcze, ale wczoraj udało nam się zaobserwować Rycyka. No i warto dodać, że data odsłonięcia tego wielkiego portretu Kulika jest bardzo symboliczna, bo 21 kwietnia jest obchodzony jako Światowy Dzień Kulika. I co ważne, mural jest namalowany na ścianie bloku przy ulicy Kościół. 32 w goniącu Jadąc do centrum Goniądza nie da się go po prostu nie zauważyć. To jest 200 metrów kwadratowych powierzchni takiego wielkiego muralu. No to naprawdę wielki kulik. Ja od razu sobie sprawdziłem jak wygląda Rycyk i naprawdę też robi wrażenie. Zobaczyć coś takiego na żywo to naprawdę jest fajne przeżycie. Bardzo Ci dziękuję. Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Trzymaj się Paweł. Czas na sportowe wiadomości. Cezary Góriew razem z nami już w studiu. Dzień dobry. Z racji tego, że no, jestem wielkim fanem Igi Świątek, czekam na czwartek, bo wtedy będzie można ją zobaczyć w Madrycie. Trzymam przynajmniej kciuki za półfinał i mam nadzieję, że to się wydarzy. Ale to chyba nie jest wiadomość sportowa numer jeden dzisiaj. Tak, rozpoczniemy od afery związanej z onda krypto. Mówimy o tym na naszych antenach w Polskim Radiu od samego rana, bo rzeczywiście jest to duża afera, są to pieniądze które miały trafić do naszych y, olimpijczyków. I to nie małe pieniądze. I to nie małe, ale o tym, bo widzę, że będziemy jeszcze tutaj mieć sportowe rytmy, o tym za chwilę. Sport. No i przechodzimy do tego tematu. Afera związana z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. O szczegółach. Rafał Bała.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 Magdalena Francha od drugiej rundy rozpocznie rywalizację w tenisowym turnieju w Madrycie. I rywalką będzie zwycięszczyni meczu między Ukrainką Dianą Jastrębską i Argentynką Solaną Sierą. Polka zastąpiła w turnieju i amerykanka Amanda Nisimową, która wycofała się z powodu kontuzji nadgarstka. A od drugiej rundy rywalizację rozpocznie także czwarta rakieta świata Iga Świątek. Najlepszą polską tenisistkę czeka jutro mecz z Australijką Darią Kasatkiną lub jedną z kwalifikantek. Z kolei w pierwszej rundzie Magda Linette gra z amerykanką Robi Montgomery. Za nami pierwszy set, którego Polka wygrała 7 do 5. A w kołczy głowach zaprezentowano dziś sektor Czesława Langa, czyli kilkudziesięciokilometrową część pierwszego etapu tegorocznego kolorskiego wyścigu Tour de Pologne. Trasa będzie prowadzić przez Kaszuby, czyli przez rodzinne strony dyrektora wyścigu.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 Były kolarz Tomasz Mierczyński jest bardzo ciekaw, jak przebiegnie ten etap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 zagrożenie, żeby pereton gdzieś się porwał, a nie ukrywam, że mocne wiatry to czasami dla kolarzy jest jeszcze większe wyzwanie niż długie i strome podjazdy. Poznaliśmy skład reprezentacji polskich siatkarzy na tegoroczny sezon. W gronie wybrańców trenera Nikoli Grbicza pojawiła się wyjątkowo duża grupa debiuta debiutantów. O tym rzecznik Narodowej Drużyny Olimpijczyk z Atlanty Mariusz Szyszko.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 i tak, trzeba te wszystkie ubytki zapełniać. A więc o sporcie w naszym magazynie po 20. Reklama.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Salsenio. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Akcja CBA w Resorcie Klimatu oraz w wojewódzkich siedzibach Funduszy Ochrony Środowiska. Na wniosek prokuratury europejskiej funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty, które dotyczą programu Czyste Powietrze. Prokuratorzy mają zastrzeżenia głównie do wprowadzenia programu w 2021 roku. Ta operacja nie jest wymierzona w ekipę rządzącą w tamtym czasie, ale w PSL, tak ocenił gość naszej popołudniówki, poseł PiSu Krzysztof Cieciura. To jest akurat bat na PSLowców, którzy przecież weszli do nfos tu na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, które pieniądze są tam wydawane na lewo i prawo, to CBA jest takim batem na PSLowców, którzy stawiają warunki w zakresie poparcia, bądź nie Heniklowski, więc bardzo ciekawa rozgrywka. Za chwilę u nas kolejna rozmowa polityczna z Barbarą Oliwiecką z Klubu Parlamentarnego Centrum. Rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie. Prace naprawcze zostały zakończone. Ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To odpowiedź na ruch Budapesztu i gotowość odblokowania unijnej pożyczki dla Ukrainy. Wynosi ona 90 miliardów euro. Rurociąg został uszkodzony w rosyjskim ataku. Doszło do tego w styczniu. 5 tysięcy złotych. Taki mandat może dostać rodzic albo opiekun, który udostępni hulajnogę elektryczną swojemu dziecku. Jeżeli nie ma ono odpowiednich uprawnień, przekonała się o tym mama trzynastolatka z Łomży. Chłopiec brał udział w wypadku drogowym. Policjanci kolejny raz przypominają o tym, kiedy dziecko może jeździć hulajnogą i jakie powinno mieć uprawnienia. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną ani urządzeniem transportu osobistego na drodze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 Jeżeli takich uprawnień nie ma, to można jechać po jezdni, ale tylko wtedy, kiedy maksymalna dopuszczalna prędkość na takiej ulicy lub drodze to 30 km na godzinę. W sytuacji, gdy nie ma ścieżki rowerowej lub takiej drogi, można jechać po chodniku. Na koniec Warszawa, która rozpoczyna sezon letni nad Wisłą. Będą rejsy po rzece, statek do Serocka i kino plenerowe. Nowością będzie Wiślana Liga Żeglarska, zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To zupełnie nowa formuła wydarzenia sportowego. Będą warsztaty, oczywiście zajęcia na optymistach dla najmłodszych, czy rejsy na jachtach klasy Omega, no i oczywiście również regaty Opuchar prezydenta 6-7 czerwca, jak zwykle w okolicach Święta Warszawy. Większość atrakcji będzie dostępna od 1 maja. 33 minuty po godzinie 17. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Dobre wiadomości dla kierowców, a to dlatego, że jutro zapłacimy za litr bezołowiowej 9 piątki poniżej 6 zł. Więcej na ten temat będę rozmawiał już niedługo z Markiem Klapą w programie Saldo. Teraz czas na kolejną rozmowę polityczną. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Paweł Pawłowski, witam Państwa serdecznie. Ze mną Barbara, Barbara Oliwiecka, Klub Parlamentarny Centrum. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Pani poseł, w, y, mam tutaj cytat. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polska 2050 zaprosiłem panią minister Paulinę Henning-Kloskę na najbliższe posiedzenie klubu. Oczekujemy odpowiedzi na pytania o program Czyste Powietrze, System Kaucyjny, a także ostatnie decyzje w Boźbanku, tak napisał na X poseł Polski 2050 Paweł Ślis. I zastanawiam się, czy według pani jest to zaproszenie na rzeczywiście jakąś merytoryczną dyskusję, czy to jakiś element politycznej walki. Pod dywanem koalicji rządzącej? Odnoszę wrażenie, że to nie ma nic wspólnego z chęcią merytorycznej rozmowy, dlatego że takie spotkanie odbyło się w zeszłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu. Pani ministra Paulina henning kloska zaprosiła wszystkie kluby koalicyjne po to, żeby właśnie rozmawiać na te tematy, dementować te kłamliwe informacje, które no. W swoim wniosku o wotum nieufności zawarła Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość, a, a które niestety niektóre kluby, mam na myśli tu Polskę 2050, gdzieś próbują powielać. E, niestety na to spotkanie, które się odbyło, zjawił się, e, zjawili się przedstawiciele oczywiście naszego klubu Centrum, Polsk e, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, natomiast zabrakło przedstawicieli Polski 2050 oraz e, PSL-u. Jeżeli ktoś chce rozmawiać, to do tej pory takie spotkania, takie rozmowy toczyły się, no jeżeli już, to właśnie w gronie koalicjantów, więc ja nie widzę tutaj woli rozmowy. To jest jakaś polityczna. Mam wrażenie, że za tym stoi taka chęć rewanżu, zemsty wobec ministry Pauliny, Henk która no, przecież też jest posłanką i która regularnie. Bywała na klubach Polski 2050 i, i, i to właśnie w tym okresie, kiedy na przykład czyste powietrze było zawieszane, kiedy dużo na ten temat rozmawialiśmy, kiedy dużo rozmawialiśmy na temat systemu kaucyjnego, więc y, ja tu nie widzę dobrej woli, bardziej y, no, taką chęć po prostu y, mieszania.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 Za tym, żeby rząd był stabilny, bo to nie opozycja, nie PIS, nie Konfederacja będą dyktować jak ma wyglądać skład Rady Ministrów. To a propos PiSu, godzinę temu moim gościem był Krzysztof Cieciura z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. No i on mówił, że PiS ma mnóstwo sojuszników w tej sprawie, w sprawie odwołania, potencjalnego odwołania Pauliny henning że ci sojusznicy są w Polsce 2050 PSL-u, ba, nawet są w Koalicji Obywatelskiej. Co pani na to? Rzeczywiście są takie głosy, są tacy posłowie, posłanki, którzy chcą odwołania? Jest ich sporo, jest ich dużo? Ja powiem szczerze, że e, oczywiście, że pis nie należy wierzyć w takich deklaracjach. E, z Polski 2050 jest poseł Romowicz i poseł Luboński, który mu, że tak powiem, przyklaskuje, którzy jawnie mówią, że zagłosują przeciwko, natomiast to jest wyraz e, wielkiej niedojrzałości politycznej i braku odpowiedzialności. E, Absolutnie nie było takiego precedensu w koalicji rządowej, żeby głosować przeciwko jakiemukolwiek ministrowi, ja przypomnę, chociażby ostatnie głosowanie, przecież o wotum e, zaufania czy wotum nieufności, zależy, z której strony patrzeć, dotyczyło ministra z PSL-u, pana krajewskiego, ministra rolnictwa. E, I oczywiście, nawet jak mamy uwagi, to to jest nasza dewiza, dewiza centrum. Rozmawiamy o tym w gabinetach, spotykamy się, rozmawiamy, a nie wychodzimy publicznie z jakimiś takimi oskarżeniami czy no właśnie takimi wątpliwościami. Zastanawiam się, czy premier Donald Tusk mówiąc... No na przykład chociażby tu jest cytat z Donalda Tuska. Powiedziałem otwarcie, jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. No i tutaj padają te słowa rzeczywiście o teście koalicyjnej lojalności i solidarności. Czy pani zdaniem Donald Tusk w ten sposób stawia ultimatum Polsce 2050 i ewentualnie posłom i posłankom, którzy myślą o tym, żeby zagłosować przeciwko wotum zaufania, a za wotum nieufności? To nie jest żadne ultimatum, to jest naturalna reakcja lidera, lidera rządu, lidera koalicji na szantaż. Dlatego, że to, co te słowa, które wypowiada Polska 2050, niektórzy posłowie, zaznaczam naprawdę i to chyba bardzo nieliczni, bo jak rozmawiam z innymi kolegami, koleżankami, to oni sobie nie wyobrażają, żeby dołożyli swoją cegiełkę do jakiegoś rozpadu koalicji, czy, no właśnie, kwestionowania, składu Rady Ministrów, to, więc reakcja premiera Donalda Tuska to jest prawidłowa reakcja, która mówi wprost, nikt nie pozwoli się szantażować. Tak się nie buduje ani zaufanie, ani koalicji, ani rządu, a niestety m, słowa Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, Bartosza Romowicza czy Adama Lubońskiego z Polski 2050 no, idą w taką stronę, m, no, są zbyt harde, a... Yy, za tym pójdą oczywiście konsekwencje, jeżeli tak się zachowają. To jeszcze jedna rzecz w tym temacie, bo dzisiaj Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Ministerstwa Klimatu właśnie w sprawie programu Czyste Powietrze. Jak pani to skomentuje? Yy, ja powiem szczerze, że w końcu. Dlatego, że ministra Paulina Henning-Kloska yy, ponad rok temu, jak nie nawet dawniej, apelowała yy, i mówiła yy, o tym, jakie nieprawidłowości zastała w, w programie Czyste Powietrze, kiedy objęła resort, bo oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że CBA sprawdza te lata e, działalności i funkcjonowania programu Czyste Powietrze, kiedy, rządził, e, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica. Czyli od 2021 roku sprawdza ten program. Dokładnie, czyli prawie początek tego programu. I szanowni Państwo, kiedy e, zastaliśmy, e, my zastaliśmy ten program bez pieniędzy na wypłatę dla rodzin, bez pieniędzy. A wnioski przyjmowano, program działał, więc oczywiście, że się zrobiła duża kolejka, oczywiście, że musieliśmy ściągnąć pieniądze z Unii Europejskiej na ten program. W ciągu dwóch lat wypłaciliśmy 12 miliardów do dzisiaj, w ciągu dwóch lat 10 miliardów. To jest dużo więcej niż PiS przez 4 lata, więc ten program działa, ale musieliśmy go uszczelnić, dlatego że dochodziło do skandalicznych, naprawdę skandalicznych nieprawidłowości i oszustw. I to sobie jasno powiedzmy, są aresztowania w tej sprawie. My widzieliśmy zdjęcia, gdzie proszę sobie wyobrazić, drewniana szopa i na niej panele fotowoltaiczne, pompa ciepła, yy, tylko po to, że właśnie firmy niektóre, bo oczywiście yy, nie wszystkich należy się do tego samego worka, po prostu oszukiwały państwo i oszukiwały te rodziny. My tak w tej chwili pracujemy sprawa czystego powietrza jest absolutnie rzeczą merytoryczną, natomiast zastanawiam się, a propos właśnie próby odwołania Pauline Henning-Kloski, tej awantury politycznej dookoła tego, czy nie należałoby po prostu sprawy uciąć jakoś koalicyjnie, uciąć, pokazać koalicyjną jedność jeszcze przed tym głosowaniem, bo ja mam wrażenie, pani poseł, że tutaj trochę w ten sposób, podsycając te emocje, zajmujecie się trochę sami sobą w koalicja. Problemy Polaków są gdzieś obok, chociażby w kwestii czarnego tygodnia w szpitalach powiatowych, które zmagają się z ogromnymi problemami finansowymi. Zgadzam się, panie redaktorze, to jest duży problem w szpitalach, pewnie zaraz o tym porozmawiamy, ale tylko muszę to sprostować. Mhm. To Polska 2050 prowadzi ten dialog i to ona wychodzi z tą narracją, że próbując się bardzo jakoś wyróżnić w sposób chyba no, niewłaściwy, mówi o tym właśnie, że nie będzie głosować e, tak jak sobie e, cała koalicja się umówiła, czyli nie będzie bronić Pauliny Henning-Kloski i to zaznaczam. Zawsze jest tak, że to jest dwójka, trójka posłów, tych najgłośniejszych. To nie znaczy, że to jest stanowisko całego klubu. Też bardzo chętnie ucinam tą narrację i e, myślę, że za tydzień w piątek przekonamy się, że koalicja ma się dobrze. To w takim razie o ochronie zdrowia. Jak Pani ocenia te ruchy, propozycje minister Sobierańskiej-Grendy a propos cięcia po prostu finansowania nadwykonań, jeśli chodzi o endoskopię, o tomografię? No, ych, każdy z nas jest pacjentem, więc z punktu pacjenta i tych przekazów trudno jest to y, zrozumieć. Natomiast sytuacja w nfz jest trudna i to nie od dzisiaj. W zasadzie to w 2023 roku, po latach rządu Prawa i Sprawiedliwości, była rekordowa dziura, rekordowa, po 16 miliardów straty. No, ale Prawo i Sprawiedliwość rok, mówi, nie cieliśmy kosztów na pacjentach. No to nie jest tak do końca, panie redaktorze, to był rok wyborczy i oni po prostu wtedy ściągnęto limity i wykorzystano wszystkie oszczędności z czasu COVID-a kiedy pewne zabiegi były po prostu y, odsuwane. Y, ja powiem tak, mamy od lat te same problemy w służbie zdrowia. Oczywiście demografia, oczywiście źle wycenione świadczenia. Żeby to zmienić, my potrzebujemy usiąść wszyscy do stołu, a to wszyscy widzą. W tak spolaryzowanym y, społeczeństwie, na tak spolaryzowanej scenie politycznej jakikolwiek dialog y, jest bardzo trudny. Czyli nie będzie I dobrze, pacjenci radzcie te... sobie sami. Ja dzisiaj powiem tak, bardzo się cieszę, że taki komunikat ze strony protestujących w szpitali poszedł, że pacjenci na tym proteście nie ucierpią. Ale na cięciach nadwykonań już ucierpią. Mam nadzieję, że dojdzie do rozmów, do porozumienia no i do przede wszystkim zmiany, wyceny, żeby te zabiegi, te procedury były opłacalne dla szpitali, bo to jest sedno problemu tutaj, że niestety niektóre... Procedury są bardzo opłacalne, a części nie. Właśnie i to dotyka też szpitale powiatowe w dużej mierze. Ale to co, w takim razie, minister sobierańska Grenda powinna zrezygnować z tej propozycji cięcia kosztów, jeśli chodzi o kolonoskopię o 60%, o gastroskopię o 50%? To jest zły pomysł? Powinna się z tego wycofać? Ja nie będę decydować za panią ministrę, natomiast powinna przygotować na pewno na to szpital, i z tego co wiem, dialog jest prowadzony cały czas, więc mam nadzieję, że no, znajdzie się jakieś rozwiązanie, tak żeby pacjenci mogli skorzystać z tych badań, a w zasadzie, żeby szpitale się nie zadłużały. Tu nie ma prostego rozwiązania, panie redaktorze, bo tak jak mówię, to są, to są problemy, które ciągną się po prostu latami, naprawdę latami i yy, no niestety sytuacja polityczna, rozgrywanie politycznie tego tematu nie służy ani szpitalom, ani przede wszystkim pacjentom. I nierozwiązane będą się dalej nawarstwiać te problemy. Moim gościem była Barbara Oliwiecka z Klubu Parlamentarnego Centrum. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję ślicznie, miłego popołudnia. Życzę Państwu. 24 pytania. Rozmowa polityczna. 46 minut po godzinie 17. Seldo. Magazyn gospodarczy. Jak mówiła pani poseł, usiądźmy do stołu, to przy naszym stole już Marek klapa z, Siedzę grzecznie już. z naszej redakcji gospodarczej. Marku, zacznijmy od informacji sprzed dosłownie kilku minut, Włodimir Załęski poinformował, że rurociąg przyjaźń może wznowić funkcjonowania, prace naprawcze zostały zakończone. To ciekawe, ponieważ za czasów Orbana tego rurociągu nie udało się naprawić, ale kiedy pojawił się nowy przywódca węgier, który ogłosił, jeżeli rurociąg zostanie naprawiony, to my z kolei odblokujemy te 90 miliardów dla Ukrainy to jakoś ten rurociąg udało się jednak naprawić. Jak a to widzisz? możliwe? Taka sytuacja, cytując klasyka. <laughs> y, przypomnijmy, rurociąg nie działał od stycznia, kiedy to rosyjskie ataki uszkodziły instalację. Mówiono wówczas, że instalacja jest bardzo poważnie uszkodzona. Powodowało to, pamiętamy, napięcia między Kijowem i Budapesztem, a Węgry blokowały unijną pomoc y, dla Ukrainy. I jak się chce, to widać można ruropo... ropociąg, rurociąg, ropociąg drużba, y, bo taka jest jego oryginalna nazwa po polsku Przyjaźń może wznowić pracę to jest informacja z godziny 17:44 i wiesz co ciekawości zerknę mm. Na to, jak się zachowuje ropa. Nie, ropa dalej drożeje. Jakoś się ta informacja nie przełożyła na notowania w sposób szczególny. Chociaż wiesz co? Widać takie drgnięcie delikatne. To w dajmy im jeszcze trochę czasu. obserwować, tak. Słuchaj, no to przyjazne szykują się ceny faktycznie tak. na jutro na stacjach benzynowych. Ja zresztą zapowiadałem dzisiaj spotkanie z tobą, żeby kierowcy jeszcze się wstrzymali z tym tankowaniem dzisiaj, jeżeli nie muszą, bo jutro mogą się uśmiechnąć. To co nas czeka? Szóstki z pewnością nie będzie, jeżeli chodzi o benzynę 90. Piątka już dzisiaj na wielu stacjach było 5,90 coś tam, a teraz ta cena maksymalna to było 6 zł okrągłe i już wiemy, że ta cena zostanie obniżona. Za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy zapłacą maksymalnie, uwaga, 5 zł i 95 groszy, czyli o 5 groszy mniej niż dzisiaj. Lider benzyny 98 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł i 50 groszy, czyli to taki dobowy spadek o 4 grosze. I teraz hit. Jeżeli ktoś ma diesla, to się ucieszy najmocniej. Mhm. Otóż litr oleju napędowego będzie kosztował 6 zł i 75 groszy, a to oznacza Cenę w dół o 17 groszy w porównaniu do tego, co dzisiaj widzimy na pylonach, a zatem różnica jest dość zasadnicza. No i nic, tylko jeździć i się cieszyć. Ty masz swoją giełdę i notowania, ja z kolei mam swoje stacje benzynowe i też tak czuję, że cały czas tak. Ale jakąś analizę techniczną taką prowadzisz? Wykres sobie rozrysowałeś? Polecam, to może być bardzo ciekawy wstęp do to, zabawy To budzi z... ogromne emocje. Słuchaj, no to żeby było może jeszcze taniej, jak nie samochodem, to może pociągiem. Będzie można się wybrać z Wrocławia do Berlina. Łączy nam się, łączy nam się nowe połączenie. <laughs> tak, szykuje nam się nowe połączenie, 4,5 godziny z Wrocławia do Berlina, zimą po Pojawią się nowe połączenia kolei dolnośląskich. To jest ten lokalny, regionalny przewoźnik właśnie z województwa dolnośląskiego. Od grudnia pociąg Legnica kodbus połączy region z niemiecką siecią kolejową i pozwoli szybciej dotrzeć właśnie do stolicy Niemiec. Prezes kolei dolnośląskich Damian Stawikowski mówi, że zaplanowano siedem takich połączeń.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 A nowe połączenia mają być możliwe dzięki zakupom i to poważnym zakupom. Koleje Dolnośląskie inwestują w tabor. Pozyskały ponad, uwaga, 300 milionów złotych z funduszy unijnych na 10 nowych pociągów i zapewniają, że kolejne zakupy też będą. A zatem nowe pociągi w drodze na Dolny Śląsk. Cytując klasyka, podróż koleją skraca czas. Eee, tak mówią. <laughs> Mówiłeś, ale dopiero zimą. Dopiero tak. zimą będzie to połączenie. Natomiast wiem, że ty ty już jesteś spakowany, ty już się wybierasz, ale nie jest to ani Wrocław, ani Berlin tylko... Katowice, Katowice będą celem naszej podróży, mówię naszej, bo ekipa z Polskiego Radia wybiera się właśnie na Europejski Kongres Gospodarczy, w skrócie EKG, także jak ktoś mnie pytał przed chwilą na korytarzu, gdzie ty jedziesz z tą walizką, mówię na EKG do Katowic, to w Warszawie EKG nie można zrobić, no, no nie wiem, takiego EKG się nie da, Europejski Kongres Gospodarczy. Duże wydarzenie. Tak, zdecydowanie i wiesz co mnie martwi? E tak prywatnie ci powiem, bo to jest 18 edycja tego kongresu. I tak mhm. sobie patrzę na te liczebniki i doskonale pamiętam pierwszą edycję kongresu, Europejskiego Kongresu Gospodarczego. I tak sobie myślę, że to było już 18 lat temu, a zatem osoby, które... Że ten bombelek trochę urósł. No i to bardzo urósł. Tegoroczna edycja kongresu po raz kolejny ma potwierdzić, tak zapewniają organizatorzy, międzynarodowy charakter tego wydarzenia, no, które umówmy się, od lat pozostaje jednym z najważniejszych i największych forów debaty o gospodarce, polityce, rozwoju w Europie Centralnej, a także geopolityce. Ty masz no. pewnie już jakiś plan, co chciałbyś tam tak. zrobić, jak, czego się spodziewać, czego ty się spodziewasz? Hasło tegorocznej edycji to siła dialogu, więc będziemy dialogować na różne tematy, między innymi na tematy związane z megatrendami. Megatrendy to są te wszystkie zjawiska w gospodarce, które no, wypełniają teraz naszą wyobraźnię. Jeden przykład ci powiem. Demografia. Demografia to jest wyzwanie zarówno pod względem gospodarczym, to jest też wyzwanie z punktu widzenia e, politycznego polityki fiskalnej państwa, bo skądś te podatki muszą trafiać, a też trzeba jakoś finansować emerytury, inne świadczenia. Kolejna kwestia, rynek pracy. Demografia ma potężny wpływ na ten rynek, a zatem to jest jeden z tych megatrendów, który jest bardzo ważny w naszej gospodarce, ale będzie też sporo o AI. Już w tamtym roku, podczas 17 edycji, kilka paneli było poświęconych właśnie sztucznej inteligencji i w tym roku będzie podobnie. To jest na pewno temat, od którego nie można uciec Uciec. A na pewno nie można uciec daleko, bo ta sztuczna inteligencja nas dopada już właściwie wszędzie. Nawet planując w czasy, sztuczna inteligencja potrafi nam niektóre rzeczy podpowiedzieć lepiej. A może niekoniecznie lepiej, ale na pewno szybciej niż taki stacjonarny doradca. A zatem to już... To jest naprawdę... zasada ufaj tak. i sprawdzaj. Już. Tak, ja się cały czas jej trzymam. Dobrze, że o tym powiedziałeś. Ja zacytuję pana Przemysława Mikusa, prezesa Stowarzyszenia Pracodawców w branży IT Soda, który powiedział, że wiesz, z ai to jest jak z wkrętarką. Krętarka jest bardzo pożyteczna, ale można sobie też śrubę w kolano wkręcić, jeżeli ktoś nie potrafi jej obsługiwać. I właśnie na ten temat między innymi będziemy rozmawiali podczas EKG. No i będzie także o tym, co się dzieje w geopolityce, co się dzieje z ropą naftową i jaki to wszystko może mieć wpływ na ceny, na inflację, na dane makroekonomiczne Polski. Bardzo ważny temat, bardzo wiele ważnych tematów. I to, to, to nie to... jest jeden dzień, bo to jest. Tak, to, to jest są trzy kilka... dni. Kongres rusza w środę, kończy się w piątek. I ja mam zawsze taki problem, kiedy jadę na kongres, który panel wybrać. Bo równolegle odbywa się nawet kilka ciekawych dyskusji. Wiem, no to no... Dokładnie ten sam problem co fani piłki i Liga Mistrzów. Tak, zdecydowanie. Tylko wiesz, nie, niektóre kanały pozwalają, że można sobie ekran podzielić tam na cztery i obejrzeć. Tu wszystkie. nie Nie da się, nie da się tego niestety zrobić, ale postaram się dla państwa, dla naszych słuchaczy wyselekcjonować. O takie ładne słowa. czyli to oznacza, że będziemy jak się, się słyszeć, tematy. będziemy tak. się spotykać i będziesz nam relacjonować to, co dzieje się na ekranie. Z taką różnicą, że nie ze studia w Warszawie, a ze studia naszego mobilnego w Katowicach. Dopóki mam cię jeszcze przy sobie, to powiedz mi, jak teraz wygląda giełda papierów wartościowych, jakie kolory tam dominują. No i tak patrzę, odświeżam, ale to już marne szanse, bo przecież giełda zamknęła się o 17 w Polsce i niestety czerwony kolor dominuje na warszawskim parkiecie, ale od razu uspokoję. To nie są duże spadki. Cały czas gdzieś jesteśmy historycznie bardzo, bardzo bardzo wysoko. Taka niewielka korekta 65 procent, jeżeli chodzi o WIG, taki jest spadek. WIG 20 stracił 73-setne procent, mWIG 40 trochę gorzej, 1 i 22-setne i na podzieszenie powiem, że S 80 30% na plusie to taki rodzynek, wyróżnia się tutaj na zielono, a w całej Europie dzisiaj czerwoniutko. niutko, a Warszawa gdzieś w takiej znowu średniej unijnej się nam uplasowała. No to jeszcze kursy walut, żebyśmy tak prawidłnie zakończyli. Tak jest. Za jedno euro w tej chwili płacimy 4 ,23 zł, i 23 grosze. Bardzo niewielkie umocnienie wspólnej waluty względem złotego. Dolar amerykański umocnił się trochę bardziej 3,60 w tej chwili za jednego dolara płacimy, a jak inne waluty, frank szwajcarski 4,61 i e, tak. Fund brytyjski 4,87 w tej chwili. Akurat się zmieniały te cyferki i stąd moje zawahanie. Mamy jeszcze chwilę, to powiem jak z ropą naftową, bo to wszystkich interesuje. O i drożej ropa, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, za ropę amerykańską WTI płacimy prawie 90 dolarów, a za ropę Brent tą europejską 97, no prawie 98 dolarów. Ale psychologiczna granica 100 dolarów nie została jeszcze przekroczona. Jakoś te złe informacje się sprawdzają. Owocnych spotkań. Życzę Ci w Katowicach i będziemy się z Katowic. oczywiście, z Markiem. Będziemy się łączyć prosto z Katowic. Teraz informacje. My po informacjach wracamy z debatą dnia. Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.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 Do usłyszenia. Autopromocja.